To są informacje Polskiego Radia 24. Będzie skarga Polski na unijną umowę z krajami Mercosuru. W ciągu miesiąca trafi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ministerstwo Obrony gotowe na zakupy z pieniędzy w ramach programu Safe. Warszawa otrzymała tekst umowy. Duża wymiana jeńców między Rosją a Ukrainą. Każda ze stron wydała po 193 osoby. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam.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 tego instrumentu prawnego. Skarga ma trafić do SUE do 26 maja. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Rząd przyspiesza pracę nad wdrożeniem programu SAFE, zapewnia szef monu Władysław Kosiniak-Kamysz. Wniosek opracowany przez jego resort okazał się najlepszy w Europie. Sprawa wydania miliardów euro jest najważniejsza dla polskiego bezpieczeństwa, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed nami duże wyzwanie, szczególnie przed Agencją Uzbrojenia, dokonania zamówień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 Gdybyśmy mieli ustawę, byłoby łatwiej, ale my pokonamy te trudności, te kłody rzucane przez Pałac Prezydencki. Polska ma już tekst umowy pożyczkowej. i Jej podpisanie to kwestia najbliższych dni. W drodze powrotnej z unijnego szczytu premier Donald Tusk potwierdził, że Komisja Europejska uwzględni polski pomysł na pożyczkę z unijnego mechanizmu. Nad Wisłem ma trafić około 44 miliardów euro. W prokuraturze w Dąbrowie Górniczej trwa przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę. Wcześniej 57-latek został przewieziony na badania do szpitala. Chodziło o wyjaśnienie, czy mogło dojść u niego do zasłabnięcia i tym samym doprowadzenia do wypadku. Śledczy ustalają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W sprawie mają być powołani biegli. Jednocześnie policja apeluje do świadków i kierowców, którzy mają nagrania z kamer samochodowych o udostępnienie tych materiałów. Tymczasem Lewica rezygnuje z wszystkich zaplanowanych wydarzeń pierwszomajowych. W obliczu tragicznej śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Czytamy w komunikacie.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 Z rosyjskiej niewoli powróciło 193 ukraińskich żołnierzy. To druga wymiana jeńców w tym miesiącu. Najmłodszy z uwolnionych żołnierzy ma 24 lata, najstarszy 60. Wśród tych, którzy powrócili z niewoli są też ranni. Strona ukraińska w zamian za swoich żołnierzy przekazała Rosji również 193 jeńców. Poprzednia wymiana odbyła się 11 kwietnia. Na koniec Łódź. Powstanie tam międzynarodowe centrum science fiction. Placówka będzie nosiła imię malarza i rzeźbiarza Wojciecha Siódmaka. To jeden z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu fantastycznego na świecie. W przestrzeni znajdą się dzieła autorstwa wybitnego polskiego artysty, mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta.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 W nocy na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Na północy wystąpią zamglenia. Termometry pokażą przeważnie od 3 do 6 stopni. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Około 40% krajowej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klimat. Mamy już prawie 5 minut po godzinie 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Mamy popołudnie piątkowe. 5 minut za, no niecałą już minutę, 6 minut po godzinie 18. Tradycyjnie na naszej antenie. W takim razie pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Podcast Polskiego Radia. Strefa wpływów. Dzień dobry. Piątek 24 kwietnia w strefie wpływów witają się z Państwem. Jacek Czarnecki, program pierwszy polskiego radia. Dzień dobry. I Roch Kowalski, polskie Radio 24. Pozdrawiamy serdecznie dzisiaj nieobecną renatę i zapraszamy Państwa. Bo nawet jak Państwo widzą, ustawiliśmy się dzisiaj z Jackiem do na siebie przeciwko. na kontrze. Tak, będzie sparring pomiędzy nami. Mam nadzieję, że obędzie się bez krwi. Może Ale takiej... rozjemczyni yy, będzie w następnym programie na pewno tak. z nami. Może taką publicystyczną krew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 A zaczynamy od tego, co było ważne i nieważne w minionym tygodniu. Tak Jacku, chciałbyś rozpocząć swojego yy, ważnego? No mogę, bo moje ważne to Censkiewicz Out yy, i Annex In. E, nie tym, którzy są młodszymi, młodszymi, młodszymi naszymi słuchaczami, albo tym, którzy nie pamiętają, co to jest Annex, to przypomnę, że kiedyś. W... I co to są w ogóle w USI? No właśnie. Wojskowe o, służby że kiedyś, informacyjne. Kiedyś po, y, po tym, jak y, skończyła się komuna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 Wojskowy wywiad to był wywiad wojskowy i kontrwywiad wojskowy, uh -huh. i y, te służby prowadziły dość ważne operacje zagraniczne.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 a Sławomir Cęckiewicz był y, w, też w komisji... Pod likwidatorem. W, ta, takim, y, w takiej podkomisji, która inwentaryzowała majątek, y, majątek w WSI. I y, y, inaczej, Macierewicz był szefem komisji weryfikacyjnej, a... Okay. Y, a, a, a, a, a Ale był wyżej niż Cenckiewicz. A Cęckiewicz był y, szefem komisji likwidacyjnej. I... Y, y, y,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 ewakuację jego rodziny taką bezpieczną do Polski, żeby jego dzieci miały szkołę, bo się po prostu bał o rodzinę. On został akurat. No dobra, a co w tym wszystkim jest, czym jest aneks do raportu o likwidacji w No więc właśnie, to jest tak jak zwykle z Antonim Macierewiczem. Antoni Macierewicz pisze raport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 naukową, to będzie badanie tego raportu i yy, no, pisanie publikacji na ten temat. Albo kolejnych książek wróci do, do albo beletrystyki. Kolejnych, albo kolejnych książek. Yy, ten raport ma być zanonimizowany i mają być z niego usunięte, znaczy z tej jawnej części, mają być usunięte fragmenty, które na, narażają Polskę na yy, jakiś uszczerbek. Yy, na przykład A mogę, ci, bez... mogę cię zapytać wprost? Sorry, z takiego punktu widzenia no jednak pokolenie młodszego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 no, czy pokałoby to Polskę, polską wiedzę w do przodu? Wczoraj jedna z młodych y, komentatorek y, dokładnie to samo pytanie zadała w jednej z telewizji. Spytała się, jak kogo to jeszcze grzeje. I ja się tak zastanowiłem, że y, tak, młodych, y, młodzi ludzie kompletnie tego nie łapią. Ja myślę, że trzy czwarte Polaków w ogóle to nie będzie grzało. Mhm. Ale to grzeje ja na rozumiem. pewno służby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 to jest aneks jest uzupełnieniem raportu, yy, czyli raport y, z y, aneksem, one stanowią pewną całość, logiczną, jeśli uh -huh. możemy w ogóle w przypadku Macierewicza mówić o jakiejś logice, ale one stanowią jakąś całość. Y, tam są jakieś fakty, uh -huh. więc te fakty będą wydłubywane. Nawet jeśli to są y, zdania pojedyncze, albo nawet pół zdania, ale to wszystko naprawdę, ponieważ to się wszystko opiera na najtajniejszych dokumentach polskich służb, więc to ma na pewno y, wartość, ale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 ponoć sprzysięgło się trzech ministrów w kancelarii prezydenta i wysiódali e, Sławomira Cęckiewicza. Jeszcze wcześniej Sławomir Cęckiewicz dopuścił się takich dwóch bardzo krytycznych pod adresem Karola Nawrockiego wpisów. To był wpis, e, znaczy pierwszy był krytyczny wobec e, jego wizyty i zaangażowania prawicy w poparciu Wiktora Orbana przed tym, jak on przegrał wybory na Węgrzech, a drugi wpis dotyczył krytyki Donalda Trumpa, y, z którym... to do... były dwa wpisy krytykujące Donalda By, Trumpa. Może, przepraszam. Trumpa skrytykował po pierwsze za to, co Donald Trump mówił o papieżu. Tak. A drugi wpis to był wpis, wpis krytykujący grafikę, która pokazywała Donalda Trumpa jako Chrystusa uzdrawiającego chorego. Więc, ale to nie wszystko, bo ja jeszcze chciałem przypomnieć, że moim zdaniem pierwszy taki wyłom w takiej ścianie tej opanowania Cęckiewicza pojawił się w grudniu. Kiedy Cęckiewicz na początku grudnia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 I niskiej migów, które w Polsce już się nie nadawały. Znaczy miały iść na żyletki. Iść na żyletki już nie, nie mogliśmy to. nimi latać. I prezydent był w wypowiedzi publicznej, był zaskoczony i mówił, że nie było jego zgody na przekazanie tych migów, a okazało się, że rząd o wszystkim poinformował Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i że to prawdopodobnie pan Cęckiewicz nie przekazał panu prezydentowi informacji o tych migach. No i takich rzeczy było jeszcze kilka, więc ja myślę, że pan minister Cenckiewicz sobie grabił, grabił i nagrabił że to już stało się dla, dla kancelarii prezydenta dość kłopotliwe, ale jedną rzecz chciałbym podkreślić.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 znaczy, śmieszy mnie to, że y, ludzie prezydenta twierdzą, że absolutnie żadnego sprzysiężenia nie było i że między ministrem przydaczem a Cęckiewiczem y, panowała w ogóle wzorowa współpraca. Y, śmieszy to też premiera. Premier y, dzisiaj w Nikozji y, tak. spotykając się z dziennikarzami powiedział, że go wygryźli i on wie, kto go wygryzł. Także... I że on nie miał z tym nic wspólnego. I że on nie miał z tym nic wspólnego. Co jest dosyć ciekawe, bo jak spojrzymy także na, y, na to, w jaki sposób prezydenccy ministrowie bronią,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 szefa BBN-u, a jakoś nie zaproszono na taką konferencję pana, BB, pana, pana Censkiewicza. Nie było go tam, no, więc y, dla mnie... Y,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 nagle Cęckiewicz rezygnuje ze stanowiska. Myślę, że nieźle dobrano moment. Myślisz, jakoś nie, mieszał w tym nie, zonda krypto nie, i nie, Myślę, wręcz przeciwnie. Myślę, że po prostu stwierdzono, że jeśli zrzucić Cęckiewicza z sali i przekierować nieco uwagę opinii to publicznej, lepiej dziś, to lepiej dziś niż, niż za i, trzy miesiące. E, e, bo udział prezydenta, udział, e, współudział prezydenta, nie w, forma, w formie oczywiście prokuratorskiej, ale współudział w reklamowaniu zonda krypto, współudział także że w tym, żeby nie doszło do regulacji na, na rynku kryptoaktywów jest oczywiste I trudno... Ja rozumiem, że pojawiają się argumenty, że ta ustawa nie do końca miałaby bezpośrednie zastosowanie do zonda krypto. To nie ma znaczenia. Żadnego, nie za zastosowania. Znaczy, To akurat tutaj słyszałem ministra Domańskiego, który miał inne zdanie na ten temat, że Komisja Nadzoru Finansowego no, nawet wymieniał konkretny artykuł na podstawie którego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 Okay. Dlatego, że... Symetrysta Jacek Czarnecki. Yy, no może symetrysta, niech ci będzie. Nie, żartuję sobie oczywiście. Ale y, po pierwsze PiS y, o zondzie krypto już usłyszał y, y, jeszcze przed 23 rokiem. Czyli jeszcze w czasach kiedy rządził. Y, to wtedy pan Suszek, za, y, założyciel y, zon, tej, tej giełdy kryptowalut. -krypto, tak. kryptowalu, z której się wyrodziła później zonda krypto. Y, On coś panie takiego. Panie.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 ważyły się losy i to jest bardzo podejrzane i to po prostu śmierdzi. Ja I, słyszałem Ryszarda Petru. Ale proszę, proszę z drugiej mów. strony, dlaczego wina tego rządu? Dlatego, że ten rząd stracił dwa lata, kiedy czekał na Godota, a właściwie na Rafała i myślał, że jeśli prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski, to wszystko będzie, pójdzie jak po maśle. Nikt nie przewidział wtedy, że może nie pójść jak pomaśle. I wtedy to był czas na to, żeby pisać te ustawy i przeprowadzać je przez Sejm i dawać je do prezydenta. Nikt nie miał pojęcia, kto będzie prezydentem z ramienia PiSu? Nikt się tego nie spodziewał. Nawrockiego nikt się nie spodziewał i nikt się nie spodziewał, że jak przyjdzie Nawrocki, to będą tęsknić, bo politycy Platformy czy politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, no tak, Andrzej to może by to podpisał. Z Andrzejem się łatwiej rozmawiało. No, wiesz, no To jest zawsze już perspektywa, jak wiemy, kto przyszedł no, po Andrzeju. Tak, no, tak to no, znaczy. ale no, takie jest życie, prawda? To, Więc no. dlatego mówię, że to oba, znaczy i rząd PiSu przed 23.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 Ale Petru twierdzi, że to od początku był taki zamysł, żeby okraść ludzi. I, i, i prawdę mówiąc, ja jak tak, ja oczywiście nie, nie jestem ekspertem od kryptoaktywów w żaden sposób, y, nawet bym chyba nie chciał, ale, ale y, jak na to obserwuję, to też rzeczywiście trochę tak wygląda. To znaczy, ta, ta, ta, ta spółka, pan Przemysław Kral, ta spółka próbowała w pewien sposób nie dość, że wykupić sobie przychylność w prawicowych środowiskach, ale to także w pewnego rodzaju dokonać takiej, takiej, takiej strategii,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 Dlaczego jak premier mówi no tak dwuznacznie w zawalowany sposób ale mówi o kogo chodzi i wtedy już było wiadomo w grudniu było wiadomo że to chodzi o zondę krypto która ma powiązania finansowe powiązania była stworzona z pieniędzy rosyjskiej mafii rosyjskich służb dlaczego nie wszczęto czegokolwiek i usłyszałem a właśnie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 znaczy tak, rząd nie mógł więcej zrobić, w sensie, żeby to było zgodne z prawem. Nie można było wszcząć śledztwa, moim, ten, czy nie moim zdaniem. Albo wy, wy, wy, wy, zdaniem, zdaniem bez... pro, prokuratora, z mm -hmm. którym rozmawiałem, powiedział mi, na jakiej podstawie mieliśmy to zrobić? Nie, nie było jak. Więc. Yy...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 Opowiem Państwu, co usłyszałem jadąc metrem. i Tak, siedzieli obok mnie młodzi ludzie, którzy rozmawiali chyba o ządzie krypto, bo początku rozmowy nie słyszałem, ale oni uważali, że to jest doskonały pomysł na wzbogacenie się, czyli zrobić jakiś ruch z kryptowalutami, te pieniądze jakoś wypłacić, przelać w jakimś kraju umownym, raju podatkowym i zniknąć gdzieś, gdzie nie ma jakiejś ekspedycji. Wiesz, wiesz, Jacku, bo jest tak? bardzo dużo osób, które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 wiadomo, że łaska pańska akurat w tym wypadku na bardzo pstrym koniu jeździ. Pamięta chyba tego wątku jest wirtualnym taka, że... Koniem. Wirtualnym koniu. No wirtualnym. na w internecie. pstrym i wirtualnym, tak. E, że poczekamy jeszcze i będziemy mieli odsłonę e, awantury kryptoaktywa e, na pewno. Chciałbym, żebyśmy przeszli teraz jeszcze do naszych e, nieważnych tak. w, tym, e, w tym tygodniu, to może teraz ja zacznę, jeśli pozwolisz, Dobrze. Jacku. E, było takie nagranie, bo w tym tygodniu premier Donald Tusk obchodził swoje urodziny no, i e, zamieścił nagranie takie no, nagranie po prostu, takiego TikToka wrzucił, na którym tam dużo rzeczy się działo. Zmierzam do tego, że jednym z kadrów w tym filmie był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 proponowane, wprowadzane przez panią Sobierańską Grendę, bez w ogóle żadnego wytłumaczenia społecznego, tak. żadnego. Ja się to o tym jest... dowiaduję z dziennika Gazety Prawnej my więcej o my więcej gadamy o zondzie krypto i o kryptowalutach, tak. niż o tym, dlaczego ludzie raptem... Bez tomografii, yy, bez rezonansu, tak. dlaczego, z limitami do poradni specjalistycznych. Dlaczego na przykład moje badania yy, nie będą za rok, tylko za półtora. Dlaczego termin do, na psychiatrę dziecięcego jest na 2034 rok? No i tak dalej, i tak dalej. A pani minister jakoś nie czuje się w obowiązku występowania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 Uh, takiej uh, to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 wtedy może łaskawie, czy się, czegoś, czy się czegoś dowiesz. No to tak o rekonstrukcji, no to może zasadna jest ta rekonstrukcja. To może, by to się może nie jest przydała. to nieważne. Może nie jest wcale nie, nie nie, ważne. Ja myślę, że rekonstrukcji nie będzie, yy, że premier sobie zażartował pisząc rekonstrukcja kwiecień 26, że to był taki żarcik po, to żebyśmy, ostatnio. po to, żebyśmy tutaj sobie pogadali, e, ale przy okazji tej rekonstrukcji y, pogadaliśmy o bardzo ważnej sprawie, czyli o, o ochronie zdrowia i o braku komunikacji ze strony władzy. Ale twoje nieważne też jest o rekonstrukcji, yy, a do której nie doszło. Yy, właśnie, ale to jest o innej rekonstrukcji, bo rekonstrukcji w pis bo jednego dnia e, prezes zapowiadał, to zresztą w, w naszym podcaście w zeszłym tygodniu już o tym mówiliśmy, prezes zapowiadał, że zmiecie z powierzchni ziemi tych wszystkich, którzy się zapisali do stowarzyszenia ja No Tak, bo to tak Mateusza szybko pobiegło, Morawiec, że my tydzień temu się zatrzymaliśmy na tym, że do, będzie rozłam. Dokładnie, miał być rozłam e, a, albo no, no zmiecenie, nie wpisanie na listę, nie wiadomo. No, była groźba albo wycofanie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 płuco a drugie płuco, płuco Czarnek, będzie czerpało e, tlen e, czy wyborców ze, z prawej strony, czyli będzie zagradzało drogę odejścia do Konfederacji i ewentualnie odbierało tych a wyborców. A ona te płuce dostają zadyszkę jak palacz po 40 latach palenia. No, tak bywa, nie? Ja z, jak się tak za bardzo czerpie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie płuco Czarnek zostało wzmocnione przez Cęckiewicza, który, w którym no to się to obudzi, obudził Nowe skrzele się pojawiło. W kawaleryjski, w kawaleryjski, się zapał obudził i, i będzie chciał tam walczyć z tym przebrzydłym e, rządem Tuska. Yy, dlaczego ja to wrzuciłem do nieważnych? Yy, dlatego, że to już jest koniec afery, tak? To, to było takie... Myślisz, że to już pow... że... na razie teraz, teraz, tak? Zaczy, po pierwsze, stowarzyszenie może istnieć, więc już y, harcerze z y, maślarzami nie mają się za bardzo o co kłócić. Kłócili się tam jeszcze może w środę, ale już teraz spokojnie.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 Ale y, też nagadaliśmy się o tym, co I nie chcesz miara. chcesz powiedzieć, że prezes okazał się szonem. No, no i nie wiem. No myślę, że rzeczywistość Naprawdę? zaskoczyła prezesa. Powiedzieć? Myślę, że za rzeczywistość zaskoczyła prezesa. A mogę powiedzieć, co zaskoczyło prezesa? Proszę. Bo y, w tym samym czasie y, ukazały się badania. Takie pierwsze badania, które uwzględniły tych posłów, którzy są u Morawieckiego w stowarzyszeniu, mhm. y jako oddzielne jako dla partię. Dla Polski chyba był ten sondaż. Y tak, dla Wirtualnej Polski to chyba... 5,1% tam spadło Nie, wpadło. to nie był dla Wirtualnej Polski, to był sondaż Cebosu Ale to teraz był... mówisz o tym, gdzie było 5 dla Morawieckiego?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 Koalicja Obywatelska i tylko Lewica. I razem mieliby 227 głosów, a do większości parlamentarnej zabrakłoby 13, 13 14, 14. 14. 14. 14.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 Między innymi ten szczyt w Nikozji i, i, i nie tylko, ale w ogóle całe działania Polski na przykład na, na, w Unii Europejskiej polegają na tym, żeby uświadomić naszym sojusznikom w Unii, że to jest kwestia już nie lat, a być może miesięcy. I to jest niepokojące, że premier mówi to po pierwsze w bardzo renomowanym dzienniku brytyjskim. To znaczy, że albo premier ma wiedzę,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 bardzo ważne no i powiem tak ja się boję, że premier ma rację mhm. i że to, że to tak może być, że to tak może wynikać z analiz wywiadowczych i rzeczywiście y, trzeba się śpieszyć. No, z, y, na tym na szczycie, nieformalnym szczycie y, Euro, Rady Europejskiej, który odbywa się na Cyprze, państwa członkowskie mają też rozmawiać o kolektywnej europejskiej obronie czy też współpracy. To znaczy mam nieodparte wrażenie, że to co mówi premier Tusk, y, o czym mówi premier Tusk, a także to o czym dyskutujecie, Europejska Wspólnota jest... Y,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 Kolejny uh...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 publicznie, że y, jak się jest w koalicji, to się głosuje y, tak jak głosuje koalicja, a nie jakiś, nie, nie, nie robi się jakiś y, stujek na dwunastnicy, więc y, y, pani Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że to jest... Stujek na dwunastnicy? Nie wchodźmy w szczegóły. A tak się dyplomatycznie <śmiech> mówi. Bardzo dyplomatycznie, <śmiech> bardzo. O pewnych rzeczach. Y, natomiast y, no, pani Henin-Kloska... Y,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 Ale nie wiem, czy się koalicja rozpadnie. Myślę, że, się, myślę, że, się... że wszyscy potrafią liczyć i wiedzą się, dobrze, że, się że jakby, się, jakby się rozpadła koalicja, ile stracą. Poza tym, yy, znaczy nie sądzę, że, będzie, yy, że wszyscy z klubu Polski 2050 zagłosują za obronieniem pani minister Henning-Kloski, ale myślę, że policzą się na tyle, że tam kto nie będzie miał nie dotrzeć, to nie dotrze, ale ostatecznie wynik będzie Ale właśnie pomysły. chyba premier też mówił, że to. Ja ma, wiem, że nie mają, będzie usprawiedliwiania. Że tam. nie będzie usprawiedliwiania, że tak. Były już takie głosowania, ja pamiętam, jak jedna z posłanek Koalicji Obywatelskiej to chyba nawet z kroplówką przyjechała do, do Sejmu, żeby głosować. w z... Pani Katarzyna... Mm, o Jezus, jak ona się nazywa. Nie pomogę Ci. No nie pomożesz mi Nie dobrze. pomogę ci. Posłanka z kroplówką.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 Polityka za nami kończy się po popołudnie w Polskim Radiu 24, a czas na wieczór i w naszym studiu gospodarz wieczornego pasma Jarema Jamrożek. Witaj, wieczór. dobry wieczór. Najnowsze informacje są takie, że prokuratura, prokuratura rejonowa w Dąbrowie Górniczej przekazuje informacje dotyczące działań prokuratury w sprawie wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki. Jak przekazała prokuratura część wyjaśnień kierowcy budzi wątpliwości. Więcej o tym będziemy mówić po godzinie 19. Zapraszamy do pozostania z Polskim Radiem 24. Maciej Wolne do usłyszenia.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 Media Ekspert. Po reklamie.